Jest sobota, 13 sierpnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 407 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami wykładowca elitarnej uczelni z tradycjami, magister Szymon Cieśliński. Szymas, witam. <gryw> witam. I zapraszam na podcast o filmie Zmora w oryginale Master. Jest to jeden z kilku filmów tegorocznego Sundance, który wpadł na mój radar, właściwie kilku filmów, które wpadły na mój radar, a że ten konkretnie jest dostępny w ramach Amazon Prime Video, no to przyszedł czas nadrobić zaległości. Już tutaj podkreślę, on w oryginale nazywa się Master, ale na Amazonie jest dostępny jako Zmora co też może wprowadzać w pewne no, zakłopotanie, dezorientację może wywoływać, ale jest dostępny i no, możecie po niego sięgnąć. Jest to pełnometrażowy debiut Mariamy Diallo. Wcześniej współtworzyła serial Random Acts of Flyness dla HBO. Nie znam go. Nakręciła też trzy shorty Sketch, White Devil i Harewolf, I ten ostatni Her Wolf pochodzi z 2018 roku i jest dostępny na kanale autorki Mariamy Diallo na Vimeo i od niego dzisiaj zacznę. Obejrzałem go już po seansie z mory. Trwa bodajże 12 minut i wizualnie jest cudowny. Tak to jest szorcik ze wszystkim na swoim miejscu, wszystko jest dopieszczone, scenografia, kostiumy, fryzury, one są tutaj ważne, bo akcja rozgrywa się w salonie fryzjerskim, kolory, wszystko naprawdę zostało no, dopieszczone na maksa, widać konkretną wizję artystyczną, konkretną estetykę i to wszystko się chwali, ale fabularnie, no tutaj pojawił się problem i osobiście... W sumie nie powinienem się przyznawać, ale potrzebowałem trzech seansów, by docenić historię. Jest to miks horroru i komedii, strasznie mocno osadzony w konkretnych amerykańskich realiach, a dodatkowo nagrany angielskim, który dla mnie był nie do końca zrozumiały, zwłaszcza przy pierwszym seansie. Nie znam się tak na angielskim jakoś szczególnie mocno. Nie wiem, czy to jest po prostu slang tutaj czarnoskórych, czy może jakiś akcent, jakieś inne naleciałości. W każdym razie no, dopiero przy drugim, trzecim sensie te dialogi stały się dla mnie zrozumiałe. I ta właśnie kulturowa i językowa bariera sprawiłem, że musiałem spędzić z tym filmem pół godziny, by skłamać, co jest grane i by go docenić. Ale doceniłem, bo autorka nawiązuje do mody na bycie trochę bardziej czarnym albo trochę bardziej białym. I pewnie nie wiecie <śmiech> cały czas o co chodzi. Chodzi o to. Że pod wpływem mediów społecznościowych, a zwłaszcza Instagrama, na świecie pojawiają się czasem różne, dziwaczne czasami, mody. Jednym z takich właśnie trochę dziwnych trendów było upodabnianie się białych, głównie kobiet, ale ogólnie no, białych ludzi o kaukaskiej urodzie do czarnoskórych gwiazd show business, albo odwrotna tendencja u czarnoskórych kobiet. Znaczy, ogólnie takich dziwnych trendów była masa, tak? jeżeli ktoś. Yy, czyta czasem jakieś takie serwisy z ciekawostkami z Insta, no to pewnie trafił na tego typu akcji więcej. Ale tutaj akurat autorka stricte nawiązuje do tego konkretnego problemu, bo dla Polaka to, to, to nie jest w ogóle zrozumiałe i też ciężko sobie to wyobrazić. Może niekoniecznie to jest w ogóle dziwne, ale z punktu widzenia USA, no to rzeczywiście jest dziwne, ale też ciekawe zjawisko, bo umówmy się, nadużywanie samoopalaczy czy farbowanie się na czarno i proszenie o fryzurę na Bijąc, w ramach właśnie tego, że coś takiego, taki wizerunek jest modny w internecie, to nie jest wyraz inkluzji i szacunku, a właśnie jakiś taki dziwaczny trend. A że w Stanach jeszcze te dawne podziały rasowe do dziś rezonują, no to taka właśnie kulturowa... Aneksja pewnych elementów mogła zostać odebrana jako wampiryzm, i o tym traktuje właśnie ten short. Wampiryzm albo zombijizm, albo nie wiem, wilkołacyzm, no bo mamy niby w tytule Hair Wolfa, a zombie, to też jest takie ciekawe nawiązanie, bo po pierwsze, no mówimy o takim ślepym podążaniu za pewnym trendem, a po drugie, mamy tutaj taki, nie wiem, fonetyczny żarcik, to znaczy. Walkoczyki, czyli braids, brzmią jak brains, co wymawiane właśnie pod salonem fryzjerskim. Wiecie, walkoczyki, walkoczyki, brzmi jak mózgi, mózgi. Szarto wykorzystuje w ramach tego komediowego ogrywania pewnych tropów. No, ale właśnie fakt, że jakieś laski, czy faceci, tak, no bo to akurat. Pewnie płeć nie robi żadnej roli, nie odgrywa żadnej roli, nie robi żadnej różnicy. Ludzie z wieloma followersami przyciemniają czy rozjaśniają sobie skórę, więc ja też tak chcę. No to jest jakiś tam zombizm. I o tym właśnie jest ten szorcik o białej kobiecie chcącej właśnie, nie wiem, żywić się tą kulturą czarnych. Przy czym właśnie, wiecie, to jest taka totalnie ciekawostka dla kogoś z Polski. I podobnie sprawa Wygląda z pełnym metrażem. Maria Mediallo to jest ze zmorą. Podobnie, to znaczy, nawiązuje do pewnych realnych problemów i dodatkowo jedna z postaci bazuje na realnie istniejących osobach. Przy czym to wyjaśnię dopiero w strefie spoilerowej, bo no zepsułoby Wam potencjalny fan z tego sensu. Myślę, gdybyście wiedzieli wszystko od samego początku ale jednocześnie jest dużo bardziej zrozumiały, bo traktuje o sprawach bardziej uniwersalnych i ten czarnoskóry punkt widzenia tak naprawdę wprawdzie został wykorzystany, ale ograny w bardzo nietypowy sposób. Już teraz podkreślę, że ten film nie uderza w białych. To nie jest obraz o tym, jak czarni mają źle, a biali dobrze, absolutnie nie, nie, nie. On pokazuje... Życie na uniwersytecie z perspektywy studentki pierwszego roku i wykładowców. Tak, zmora. Zmora, zmora, zmora. Już ten tytuł mi się nie podoba po polsku, bo narzuca interpretację faktów. Już tytuł tutaj nam mówi, że pojawi się jakaś demoniczna postać. Ta zmora i w związku z tym świadomie, albo nieświadomie, ale oczekujemy tego. Ja też tak miałem w trakcie sensu, a w tym przypadku to jest beznadziejne zagranie ze strony dystrybutora i ten angielski tytuł jest o niebo lepszy master w dialogach słowo to tłumaczone jest jako przełożona i no to słowo oddaje dużo lepiej treść całej produkcji i tutaj znowu narzuca się ten kontekst niewolniczy, ale nie tylko taki po prostu master jest dużo lepszym tytułem, jak obejrzycie film to myślę, że się zgodzicie i jego opis y, mówi nam, że trzy kobiety starają się znaleźć dla siebie miejsce na jednym z elitarnych uniwersytetów na północnym wschodzie USA gdy nieznany napastnik rasista atakuje nową afroamerykańską uczennicę, która uważa, że prześladują ją duchy przeszłości związane ze szkołą, każda z tych trzech obiet musi określić, gdzie jest prawdziwa zmora. No i okej, okay, tutaj próbowano ten tytuł uzasadnić, widzę, ale już wyjaśniam, bo to ten opis odrobinę wprowadza w błąd. Tak naprawdę nie wiemy właśnie na przykład, czy napastnik rasista istnieje i czy to jest właśnie napastnik rasista, czy może ktoś lub coś zupełnie innego. Ale tak, rzeczywiście przenosimy się na uczelnię wyższą do Ancaster College. To nie jest właśnie Lancaster, tylko Ancaster i skupiamy się na trzech protagonistkach. Pierwszą z nich jest nowa przełożona domu Belleville. Ktoś w rodzaju prodziekana czy dziekana i wykładowcy. Gail Bishop, druga to jej koleżanka wykładowczyni literatury Liv Beckman, a trzecia to studentka pierwszego roku Jasmine Moore. Mamy więc Gail, Liv i Jasmine. Gail otrzymała awans. Jako pierwsza czarnoskóra kobieta w historii tej uczelni została przełożoną domu studenckiego i to się też doskonale tutaj wpisuje w marketing uczelni, więc to jest takie zagranie też trochę polityczne powiedzmy. I Gail mimo wszystko jest dumna z siebie, no bo to jest jakiś tam przełom w historii też tej szkoły i w historii jej prywatnego życia, ale jednocześnie jest też przerażona swoimi nowymi obowiązkami i tym, że jako pierwsza czarnoskóra właśnie przełożona, no będzie też w jakiś sposób na świeczniku. tak? Praktycznie nikt jej nie wspiera. W tej jej nowej pracy przenosi się do nowego lokum, który tak naprawdę bardziej przypomina letnią rezydencję niż mieszkanie akademickie. To jest coś w rodzaju pałacyka na terenie kampusu piętrowego bodajże. Znajduje się tam masa jakichś takich artefaktów z przeszłości. Rzeźby, antyczne meble skryte pod folią czy jakimś materiałem. I widzimy tam też inne, takie bardziej symboliczne pozostałości dawnych czasów. Na przykład na piętrze mieści się pokój, w którym kiedyś mieszkała czarnoskóra służba. Takie pomieszczenie z dzwoneczkami przypisanymi do poszczególnych pokoi, które miały mówić potem służbie, dokąd się udać. Tak, gdy ktoś wzywał z jednego pokoju, no to dzwonił jeden dzwoneczek, gdy z innego, no to drugi i tak dalej, i tak dalej. Poza tym e, też, jeżeli chodzi o takie dawne tradycje, no to gail musi pozować do obrazu, bo tradycja nakazuje, by każdy przełożony domu, dziekan, prodziekan, jak zwał, tak zwał, nie znam się tutaj na tym systemie e, akurat i na tych tytułach, więc e, no, umówmy się, tak, że przełożony dziekan, prodziekan, tutaj e, używam tego trochę zamiennie, e, że taka osoba ma obraz ze swoją podobizną, więc i Gale musi taki obraz dostać, no i ten obraz pewnie potem zawiśnie gdzieś w jakimś Hall of Fame, e, akademii, uczelni. Jej koleżanka, Liv Beckman, e, jest wykładowczynią, wykłada literaturę i również stara się o awans albo o stały etat. Do końca tego nie zrozumiałem, ale jest gdzieś tam też u progu przełomu w swojej karierze i jako people of color, jako kolorowa, rozpoczęła kampanię inkluzyjności i zresztą także na zajęciach z literatury zajmuje się m.in. problematyką rasizmu, więc wokół właśnie tolerancji i tego typu zagadnień buduje swoją karierę. Dużą część akcji obserwujemy jednak nie z perspektywy wykładowców, a studentki pierwszego roku, Jasmine Moore. Dziewczyny, która jest jedną z ośmiu, zaledwie ośmiu czarnoskórych studentek w Lancaster, i która dostaje przydział do pokoju, gdzie według legendy dawno, dawno temu powiesiła się inna czarnoskóra studentka, rzekomo na skutek kontaktu z wiedźmą. Jasmine dzieli pokój z białą Amelią, wspólnie spędzają czas, imprezują, nie jest odtrącona, nie jest odludkiem, jednak ktoś lub coś źle jej życzy. Między innymi dochodzi do aktu wandalizmu, ktoś niszczy drzwi do pokoju dziewczyn, po prostu wycina na nich napis leave, tak, no, Precz, tak, opuść e, ten pokój i zostawia na klamce sznur z nawiązaną pętlą. E, no i wiecie, no, akt wandalizmu, aktem wandalizmu, e, żarty żartami, no ale to nie jest sympatyczna sytuacja. Dziewczyna żyje w stresie, dodatkowo dręczą ją koszmary, a jakby tego było mało, oblewa u wspomnianej Liv Beckman, bo wykładowczyni twierdzi, że dziewczyna ma doskonałe pióro, napisała świetny essay, ale nie na temat. Jasmine nie godzi się z tą negatywną oceną i otwiera w dziekanacie spór, który jest o tyle istotny spór o ocenę. Tak? Zapewne chodzi o powołanie komisji do obiektywnej trzeciej oceny pracy, czy też drugiej i dalszych, ale właśnie jest to o tyle ważne, że ten spór blokuje możliwość awansu profesor Beckman. W głównych rolach zobaczymy Reginę Hall, jako Gail, jest to Brenda ze Strasznego Filmu i ja ją w ogóle kojarzę głównie z komedii typu Scary Movie, Girl Strip czy Think Like a Man, bodajże dwóch części, a tutaj dała radę w roli poważnej tej naszej zestresowanej pani dziekan i naprawdę odnalazła się doskonale, tak? Gdybym nie wiedział, że wystąpiła w tych innych filmach, to bym był przekonany, że to jest jakaś wiecie, znana aktorka dramatyczna, znaczy wiem, że grała też... O, mocny deszcz się zaczął, oberwanie chmury. A pasuje do klimatu, więc będę kontynuował. O, wiem, że grała też w jakichś kryminałach i innych produkcjach, no ma bogatą filmografię, więc może się wykazała też w nich. Jeżeli coś z nią widzieliście, możecie polecić. W Jasmine wcieliła się Zoe Renée i... Ona w sumie nie jest chyba na razie za bardzo znana. Pojawi się w ekranizacji nowej części Igrzysk Śmierci. Niczego innego z nią nie kojarzę. A profesor Liv gra Amber Gray i poza nią jeszcze zobaczmy tutaj nie wiem, Noem Fisher, Talian Ryder, Bruce Altmana, kilka innych osób. I tak główna trójka wypada doskonale i reszta kadry dydaktycznej także. Ci nasi wykładowcy, dziekani, profesorowie uczelni no, wszyscy tak naprawdę wypadają grubo, jeśli się tak wyrażę. Młodsi aktorzy aż tak nie dali czadu. Też mają dobre sceny, ale po prostu chyba prościej dobrze zagrać bufona we władzach uczelni niż takiego wylozowanego studenciaka przy czym nasza główna trójka wypada po prostu doskonale a Regina Hall ma taki monolog w finale jeden że czapki z głów po prostu jakiś tam głos łamie w tej scenie i w ogóle to miażdży ta, ta scena i chociaż ona nie jest może jakimś wybitnym domknięciem filmu tak jako po prostu jedna ze scen tak jakby ją wyjąć i ocenić no to Moim zdaniem 11 na 10 Regina Hall no zmiotła wszystkich w tym momencie. Ten film w ogóle stoi na dość wysokim poziomie realizacyjnym, w sensie on wygląda dobrze. Tak, za kamerą stoi Charlotte Hornsby, i to jest jej pełny metraż, pierwszy w życiu, pełny metraż, ale radzi sobie bardzo dobrze miejscówki zostały dobrane perfekcyjnie, scenografia została dopracowana, czy to ten pałacyk prodziekanki, czy akademik, czy dziedziniec, czy jakieś tam inne elementy kampusu, biblioteka. Wszystko wygląda autentycznie, a jeżeli trzeba, to wygląda przerażająco, bo to jest horror. I grozy jest sporo, Straszne sceny potrafią przestraszyć. Mamy tutaj wzorce czerpane no, z przeróżnych, właśnie, horrorów o nawiedzeniu, i to zarówno takich, nie wiem, no, typu obecność, jak i takiego bardziej autorskiego kina, jeżeli chodzi o właśnie przedstawianie. Zagrożenia w kadrze, czy trochę może nawet... Początkowo się z tym nie zgadzałem, bo przeczytałem o tym w jakiejś recenzji, ale rzeczywiście zaczynam dostrzegać teraz, jak się trochę nad tym zastanowiłem, pewne nawiązania też do j -horroru. i Super, ale ten horror nie ożywa w pełni. Okazuje się, że ten film nie do końca chce być takim typowym filmem grozy. Chodzi mi o to, że widzimy dobrze zrealizowane sceny rodem z horrorów okultystycznych, ale jednocześnie narracja nie przypomina mi takich filmów. Ludzie nie będą ginąć co 15 minut, duchy nie będą też atakować jakoś regularnie, eskalując za każdym razem sytuację. Dodatkowo natura zła zostanie utrzymana w tajemnicy do samego końca i też nie ma typowego klimaksu, czyli wiecie, jakiegoś ostatecznego starcia z demonem, jakiegoś egzorcyzmu czy może właśnie wyjaśnienia, że żadnego ducha nie było. Nie. Film cały czas balansuje na granicy tego, czy nam będzie sugerował, że tak, tutaj wszystko jest nawiedzone, czy może, że nie, że jednak tutaj działają jakieś inne siły, czy może pół na pół, to zostaje w dużej mierze kwestią interpretacji. I to jest w jakiś sposób wartość dodana. Tak teraz mówi się często o post -hororze. No to rzeczywiście tutaj ta świadomość w, w używaniu pewnych schematów i pewnych elementów narracji przy jednoczesnym opowiadaniu historii w inny sposób jest czymś takim, nowym, tak, tym właśnie powtórzeniem z różnicą, różnicą taką przez duże R, ale jednocześnie myślę, że ten film może, że od tego filmu można się odbić, tak, że on raczej nie przyjmie się szerzej, że to będzie taka ciekawostka dla wybranych, którzy po pierwsze na niego trafią, a po drugie, którzy po prostu obejrzą go do końca i docenią to wszystko, zwłaszcza, że ta pewnego rodzaju nietypowość tyczy się także fabuły. Oczywiście domknięto wątki wszystkich trzech protagonistek, każda z tych historii ma swój własny finał, ale jednocześnie pozostawienie pewnych kwestii niejasnymi, nawet właśnie nie do końca otwartymi, a niejasnymi, myślę, że może sprawić, że wiele osób się właśnie na koniec odbije, że stwierdzi, no ale chwila, tak? No, no, no ale co, co, co z tym, co z tamtym, tak? No niby tutaj coś tam domknięto, ale nie wyjaśniono pewnych spraw, jak to. Zwłaszcza, że finał zaskakuje, rzeczywiście scena finałowa jest niby mocna, ale dziwimy się, że po niej się kończy film. <laughs> Przynajmniej ja się bardzo zdziwiłem. Mam wrażenie, że zmora Master Sprawnie udaje kino rozgrywkowe, by w finale pokazać, że jednak jest bardziej kinem autorskim. Jest. Nie wiem, że to jest za wiele powiedziane, ale w pewnym sensie jest opowieścią grozy, która na koniec okazuje się trochę esejem o amerykańskim społeczeństwie w dobie rzekomych przemian, czy o właśnie społeczności akademickiej. Gdy to do mnie dotarło, to pomyślałem sobie nagle, wow, tak, ale genialnie dobrano symbolika do treści, ale świetnie rozpisano ten i ten element. tak, I im dalej od sans, to tak naprawdę tym bardziej doceniam pewne elementy tego filmu, ale jednocześnie nie wiem, komu mógłbym go tak z czystym sercem polecić, z czystym sercem, czystym sumieniem, bo dla mnie też ten film jest... Wyjątkowo ja jestem jego targetem po wielokrotność, bo dla mnie sam punkt wyjścia, więc przedstawienie akcji z punktu widzenia wykładowców akademickich i studentki jest interesujący, a krytyczny komentarz dotyczący funkcjonowania uczelni wyższych, no, trafia prosto w moje serducho, no bo ja pracuję na uczelni wyższych, tak? Ten film traktuje de facto o moim życiu zawodowym, o czymś, z czym stykam się na co dzień, o czymś, y, czemu poświęcam się od kilku, czy już w sumie na tak naprawdę lat, i tym razem, mimo że tak jak mówiłem właśnie o Herwolf, że tam nie wszystko było zrozumiałe, tak tutaj, mimo że mieszkam i pracuję w Polsce, to ja widzę masę analogii do problemów trawiących też nasze polskie uniwersytety i bardzo doceniam, że ten film nie demonizuje właśnie. On nie ma takiej bardzo prostej wykładni typu tu są źli, tu są dobrzy. Tak? On też nie przejaskawia, No ale trudno mi to będzie jakoś wyjaśnić bez spoilerów, więc opowiem wam ze szczegółami wszystko w osobnej strefie. A teraz tak próbując to wszystko podsumować, pewnie może, można sobie zadać pytanie, czy Mariama Diallo to Jordan Pile w spódnicy? Tak? Mamy kino z czarnoskorymi aktorami w jakiś sposób zaangażowane? Tak, to kino ma ku temu potencjał, ale jednocześnie Master to film o niższym czynniku rozgrywkowym niż Get Out czy Us, a jednocześnie mam wrażenie bardziej subtelny. Pile jednak ten rasizm nam pokazuje tak bardziej w twarz, nim go, nam go rzuca. W sensie on jest... Jeżeli mowa o rasizmie, no to my widzimy realny przykład rasizmu. Tutaj w Zmorze rasizm jest bardzo, bardzo z boku, co wam też zaprezentuję w strefie spoilerowej. Jasmine nie jest ofiarą po prostu białych rasistów. Tak naprawdę takiego wątku tutaj nie ma w ogóle. Sojawiają yy, się zupełnie inne kwestie, kwestie ciekawe i właśnie bardziej wysublimowane. I tak jak sam seans w pierwszej chwili mnie nie porwał, yy, był po prostu okej. Okay. No, spoko, film dobrze zrealizowany, aktorstwo na wysokim poziomie, ale no właśnie coś mi w tej narracji tak nie gra. no Nie tego się spodziewałem, to domknięcie jest niby dobre, mocne, ale kurczę, coś emocjonalnie tutaj nie zagrało i z moimi oczekiwaniami się rozminęło, ale naprawdę z każdym dniem od pierwszego obejrzenia doceniam ten film coraz mocniej i mocniej, więc jeżeli poczuliście się zaintrygowani w którymkolwiek momencie tego podcastu, to ja zachęcam do seansu. Jeżeli nie, no to sobie odpuśćcie, bo pewnie się zawiedziecie, ale jeżeli coś was zaciekawiło, dajecie, tak? Obejrzyjcie, bo jest szansa, że wtedy będzie u was tak jak ze mną a ten film, tak jak mówiłem, jest dostępny w ramach Amazon Prime Video, więc jeżeli macie subskrypcję, która chyba cały czas kosztuje 50 zł za rok, więc pff, tyle co nic, no to zachęcam właśnie, żeby wykorzystać okazję. A teraz zapraszam wszystkich, którzy film widzieli lub po prostu nie przejmują się spoilerami na osobną strefę, gdzie porozmawiamy sobie o poszczególnych rozwiązaniach fabularnych. Do usłyszenia za chwilę. UWAGA! Spoiler! Witam po przerwie. Słuchajcie, tak cały czas uczciwie mówiąc, jeszcze w połowie sensu nie miałem pojęcia, co ten film chce mi przekazać. Wprawdzie, no rozumiałem wydarzenia, tak? Widziałem co się dzieje, ale zastanawiałem się nad tą warstwą symboliczną, tak? do czego to wszystko zmierza i dopiero finał rzucił więcej światła na masę detali i tak naprawdę w kilka minut rozbudował wszystko, co wcześniej ten film nam obrazował, ale to też jeszcze nie był moment, kiedy wszystkie elementy zaskoczyły i tak naprawdę dzień później, dwa dni później, trzy dni później, gdzieś tam też zastanawiając się nad tym podcastem, wszystko mi się zaczęło układać jeszcze bardziej. Ale jedna rzecz odnośnie właśnie postaci Liv wskoczyła na odpowiednie miejsce już pod koniec pierwszego seansu i teraz wam to wszystko zaprezentuję. Jeżeli nie oglądaliście, to dostaniecie streszczenie z mojego punktu widzenia pewnych elementów. Jeżeli oglądaliście, no to możemy się wymienić właśnie przemyśleniami na temat tego, co tak naprawdę tutaj się wydarzyło. No teraz opowiem wam, jak sam odebrałem ten film. Oczywiście poznajemy tu ten tradycyjny uniwersytet założony przez białych mężczyzn, i ten uniwerek, mimo mijających lat, nadal do pewnego stopnia jest rasistowski i seksistowski, a inkluzyjność to bardziej hasło marketingowe niż jakiś realny program. Świadczy o tym chociażby fakt, że mamy tutaj tylko ośmioro czarnoskórych studentów. Nie wiem, czy to pada, czy mamy ośmioro na wydziale, czy na całej uczelni, no ale tak czy siak, osiem osób, nawet jeżeli to na wydział, no to, to jest kropla w morzu. tak? To jest rzecz niezauważalna. To pewnie my w Łodzi mamy więcej studentów. Studentów niż w Ancaster, co świadczy o tym, że właśnie to nie jest raczej uczelnia tolerancyjna people of color. Ale przechodząc od tego, mamy ten pałacek, w którym nie wyremontowano, czyli tak naprawdę nie przekształcono tego pokoju dla służby. Tak, no, po co w ogóle coś takiego trzymać w takim miejscu, jeszcze wysyłać nam skorą Panią profesor, no trochę fopa, Wciąż działa też ten system dzwoneczków. Są zresztą tam pozostałości po jakimś starym, niewygodnym łóżku. Takim właśnie, no pewnie dla służby. Kupa jakichś papierów, w tym między innymi porównanie czaszki czarnoskórego mężczyzny i małpy. No okej, okay, to już nie było zbyt subtelne, no ale tak, kiedyś coś takiego też pojawiało się na uniwersytetach, więc rozumiem dlaczego autorka tutaj filmu postanowiła wrzucić też i taki obrazek. Dodatkowo w scenie finałowej mamy taki mocny shot, gdzie widzimy, że większość kadry przypomina osoby ze zdjęć na pomieszczeniach właśnie w budynku uniwersytetu. Więc większość kadry to są po prostu potomkowie dawnych wykładowców, dziekanów, rektorów. Tak? Nepotyzm, koligacje, znajomości, wszystko zostaje w rodzinie. Tak się właśnie rządzi na tym Uniwersytecie, który jak pada w filmie jest tak stary jak same Stany Zjednoczone, i w ramach tego działania z tradycją, tak, tej długoletniej tradycji, pojawiają się właśnie takie mechanizmy patologiczne, tak naprawdę. A teraz promujemy, że jednak ta uczelnia no niby jest tradycyjna i właśnie taka stara, dobra, leciwa, ale jednocześnie się otwiera. Tak Promujemy People of Color, mamy ciepło przyjętą kampanię profesor Liv Beckman, bo to ona też właśnie jakiś taki program prowadzi na uczelni. Problem polega na tym, że do Gale zgłasza się matka Liv, matka jej koleżanki, która twierdzi, że Liv to tak naprawdę Elizabeth i nie jest wcale afroamerykanką, tylko urodziła się jako córka dwójki białych ludzi, dwójki Amiszów i e, po prostu uciekła z domu. Na dowód tego wszystkiego matka Liv przedstawia zdjęcie córki z młodości, zdjęcie, na którym córka jest biała. I wtedy okazuje się, że cała kariera i ta jej otwartość, cała kariera Liv i jej otwartość to jest pic na wodę, autopromocja, mistyfikacja. Mieliśmy takie mistyfikacje też w Gozonecie, tak? Zgrywanie właśnie ofiary, gdy tak naprawdę do niczego nie dochodzi. Tutaj biała kobieta ma uczyć studentów o kulturze czarnych, jeszcze udając czarnoskórą. No to jest sytuacja chora tak? I absurdalna. Mało tego, Liv dostaje ostatecznie awans dzięki śmierci czarnoskórej dziewczynki. Jasmine umiera w pewnej scenie, o czym więcej za moment, wygasa konflikt, więc, a Liv dostaje wtedy awans i urządza imprezę z tej okazji. I sama impreza, no to jakby tradycja, tak? No każdy, kto tutaj jakoś awansuje, no to organizuje takie spotkanie dla reszty kadry czy władz uczelni, ale no mogła chyba jednak nasza bohaterka trochę poczekać, nie? W związku z tą żałobą. Chwilę temu zmarła nam studentka na kampusie, a nie poczekała. I o tym też więcej za moment. Jasmine. Jasmine od pierwszego dnia spotyka się z problemami typowymi dla osoby rozpoczynającej studia. Tylko na większą skalę, bo jest na tej dobrej uczelni z tradycjami. tak? Już samo przyjęcie tutaj ma czynić ludzi wyjątkowymi, przy czym Jasmine radzi sobie nieźle, no bo ona już w liceum pełniła różne funkcje, miała czerwone paski i tak dalej, więc te nowe wyzwania nie wprawiają jej w rozpacz, ale umówmy się, na pewno się stresuje. Kurczę, ja jestem dorosłym facetem, który po pierwszym dniu na studiach ryczał w domu, mając 18 lat, bo przeżyłem totalny szok, gdy okazało się, że moje studia dziennikarskie są po niemiecku, a ja nie wszystko rozumiem, nie jestem w stanie notować przez 3 godziny pod rząd po niemiecku. I tak dalej, i tak dalej. Przeżyłem, tak? I ostatecznie z, ukończyłem też studia z dobrym wynikiem, ale no pamiętam moje pierwsze dni na uczelni. To była katastrofa. A jak jeszcze się trafiło na wykładowców z takiego starszego pokolenia, który, którzy lubili pruski dryl i no, wrzucanie studentom. I to nawet nie były złe osoby tak jakoś, wiecie, obiektywnie na nie patrząc, ale miały takie różne patologiczne zachowania. No to, to dla psychiki było katastrofalne, więc całkowicie rozumiem Jasmine, że nawet jeżeli tego nie okazuje, nawet jeżeli ogólnie jest przygotowana, żeby walczyć o swoje, żeby się starać, jest mądra i zagadna, no to, że mimo wszystko no w głowie tam się dzieją różne rzeczy i nawet jeżeli tego nie okazuje, no to wewnętrzny organizm cierpi. No i tak, po pierwsze sama elitarność szkoły robi robotę, po drugie jest jedną z zaledwie ósemki czarnoskórych osób, co buduje dodatkową presję, bo już na pierwszy rzut oka ona odstaje od reszty. Tak? Jest w absolutnej mniejszości akurat na tym uniwersytecie. Jest też daleko od domu, więc to nie jest tak, że po zajęciach wraca do rodziny, tylko no mieszka tam cały czas na kampusie. I jeszcze trafiła do tego nieszczęsnego pokoju 302. Pokoju, w którym rzekomo pojawia się wiedźma i w którym kiedyś zabiła się inna uczennica. Dodatkowo też czarnoskóra. No i to już wystarczy, tak, żeby oszaleć, żeby po prostu wpaść w jakąś paranoję, obsesję, depresję. A problemów jest więcej. I co istotne, zauważmy, że nie chodzi o rasizm. To nie rasizm wpędza Jasmine w ewentualny obłęd, a masa innych zjawisk, no ta presja już. Po pierwsze, ta legenda to drugie i co jeszcze do tego mamy? Mamy studentów, którzy nakręcają Jasmine tą legendą o jej pokoju, ale też nie robią tego z pobudek rasistowskich. To jest absolutny przypadek, że akurat ona trafiła do tego pokoju. Zresztą białej lokatorce, drugiej dziewczynie z tego pokoju, też opowiadają wszyscy te bajki. W drugiej połowie filmu pojawia się konflikt z lokatorką. Konflikt na linii Amelia-Jasmine, ale znowu nie chodzi o kolor skóry, chodzi o chłopaka. Amelia niby nie chodzi z Tylerem, ale traktuje go jak chłopaka, ten pije wódkę z Jasmine na imprezie i zaczynają się całować. Amelia ich przełapuje, robi się drama. No i nie chodzi o kolor skóry, tak? O zwykłą zazdrość i dodatkowo Jasmine jest tutaj winna, tak? Nie jest pokazana jako ofiara, tylko właśnie osoba, która, no, okej, no, wypiła, tak? No, chłopak ze starszego rocznika zaczął ją podrywać, poddała się. No, wiecie, no, nie będziemy teraz tego analizować, oceniać, ale właśnie nie jest ofiarą raczej, tylko osobą, która zawiniła i to też dokłada nerwów i stresów w jej życiu. W bibliotece Jasmine musi dać e, swój plecak do przeszukania byłej, nie byłej, białej bibliotekarce. I sytuacja jest niezręczna. tak? Przeszukujemy tutaj Jasmine jak złodziejkę, ale nie chodzi o kolor skóry. Nie jest przeszukiwana dlatego, że jest czarnoskóra, a po prostu zapiekała bramka przy wyjściu z biblioteki. Tyle. No, zdarzyło się. Głupio, niezręcznie, ale... Nic się nie stało. Na stołówce zaś czarnoskóra kobieta, kucharka jest niemiła dla Jasmine, znaczy kucharka, osoba, która wydaje posiłki i jest miła dla innych studentów, dla białych studentów. Być może jest zła na to, że sama nie mogła się kształcić w młodości i dostała tylko pracę jako właśnie kucharka, czy wydająca posiłki, jako właśnie taka jako praca w pracę w usługach tego niższego szczebla, a tutaj widzi, właśnie czarnoskórą dziewczynę, pewnie z bogatego domu, której się powiodło. Może tak być. Wiemy, że Jasmine nie wywodzi się z biednej rodziny, ale to jest rasizm wtedy w obrębie wspólnoty czarnoskórych. Czyli znowu, tak, to nie jest mówienie, że biali są źli czy coś takiego. Zmierzam do tego, że Jasmine nie trafia na uczelnię kuklu z klanu, a jej głównym wrogiem jest Liv Beckman, profesorka, którą wszyscy uznają za kolorową, tak, właśnie, za też afroamerykankę, i to u niej oblewa nasza bohaterka. Jasmine twierdzi, że w szkarłatnej literze Nataniela Hautorna nie ma wątku jasowego, na co Liv odpowiada jej: Jeśli czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. I daje jej pałę za esej zaliczeniowy. I na tym kończy się ich rozmowa. Tak naprawdę nie ma więcej wyjaśnień, jakiejś próby, nie wiem, poradzenia dziewczynie, co jest trochę dziwne, tak? Bo Liv jest taką niby spokojną właśnie tolerancyjną, otwartą wykładowczynią, a tutaj mówi, że masz doskonałe pióro, tak świetnie piszesz, ale nie na temat dwuja. tak? I nie ma żadnej próby jakiegoś dogadania się, umówienia się na jakąś, nie wiem, poprawkę czy coś takiego. To jest już takie niezbyt dobre zachowanie ze strony samej Liv. No i Jasmine, która nigdy wcześniej niczego nie oblała, zawsze miała same piątki, czerwone paski i tak dalej, a jeszcze Liv jej rzuciła w sumie wykład taki, że, znaczy wykład, no, zaczęła do niej mówić, jakby rozmawiała z jakąś biedną dziewczynką, która nagle dostała wielką szansę i teraz jej ciężko. A Jasmine nie jest biedną dziewczynką, chce walczyć o swoje i dlatego otwiera ten spór w dziekanacie, domaga się niezależnej oceny. Jednocześnie też dokształca się w temacie legendy o wiedźmie i coraz częściej śnią je się koszmary. Tak jak mówię, ten stres na pewno w niej narasta, więc te koszmary to nie jest nic dziwnego. No i wtedy zaczynają prześladować postać w czarnym płaszczu, przez którą Jasmine skacze z okna jednego dnia, a po wyjściu ze szpitala Jasmine popełnia samobójstwo w swoim pokoju przez powieszenie się, czyli chyba tak samo właśnie jak ta czarną skóra wcześniej. Nie pamiętam, czy ona wyskoczyła, czy się powiesiła, no ale ostatecznie Jasmine traci życie. No i teraz wróćmy do finału, czyli do wątku Gail. Po rozmowie z matką Liv, Gail idzie na imprezę z okazji awansu Liv Rzuca jej to, właściwie rzuca, wyrzuca jej to, czego dowiedziała się od jej matki, a następnie każe się pieprzyć za przeproszeniem rektorce, która próbuje ją uciszyć, co jest w ogóle genialnym momentem, tak, bo pani tam wyżej postawiona na uczelni, zgrywa nagle taką och, ach, a Gail po prostu jest w takim szoku, no bo wiecie, chwilę wcześniej zmarła Jasmine, teraz się okazuje, że jej najlepsza koleżanka robi ją w balona i robi karierę w ogóle na oszustwie cały czas, no to jest wściekła, a tu nagle panią się och, ach, tak, proszę mi tutaj, coś tam nie podoba mi się, no i Gail się wkurzyła, świetna rzecz. I właśnie w ramach tej sceny monologowej ona mówi potem jesteście tak odklejeni od rzeczywistości, że nie odróżniacie czerni od bieli. Świetna rzecz, tak, symbolicznie, dosłownie w przenośni, wow. Nie ma tu białych kapturów i śpiewów, ale to nie ma znaczenia. To jak duch, którego nie można złapać, jak duch tego istnienia nie można udowodnić. I co jest istotne, Gail się załamuje tutaj, tak psychicznie, w sensie jest tak zrozgotana nad tłokiem właśnie negatywnych rzeczy, że jej się głos łamie i tak dalej, a nikt w pomieszczeniu się tym nie przejmuje. Oni każą jej się tylko uspokoić. Ona wtedy krzyczy, także przecież zginęła dziewczyna i jeszcze zaczyna sama się obwiniać Podkreśla, że nie pozwoliła jej odejść, nie pozwoliła jej zmienić pokoju, czy w ogóle opuścić uczelni, tylko namawiała ją właśnie, żeby została tutaj, że problemy nie znikną za murami uczelni, żeby walczyła o swoje. No i dochodzi do wniosku, że sama Gail nigdy nie była przełożoną, że jest służącą, którą sprowadzono tutaj, by posprzątała niczego nie zmieniłam, mówi dalej, nic nie zrobiłam, tylko ją zawiodłam, będzie mnie teraz nawiedzać, będzie mnie nawiedzać przez resztę mojego życia. I wiecie, tutaj nie chodzi o ducha jako takiego. Tak? Tu chodzi o to, że ona o tym nie zapomni, tak? że przejęła stanowisko przełożone i rozmawiała z tą studentką, wiedziała o jej problemach, doradzała je i dziewczyna się zabiła. Tak? To nie jest coś nad czym można przejść obojętnie, o czym można zapomnieć rok, dwa. Znaczy w pewien sposób jasne, można żyć dalej, ale pamiętać o tym na pewno będzie do śmierci. Właśnie przez resztę swojego życia. No i jak to wpływa na imprezę? No jest trochę spokojniej, tak? Już nie ma muzyki tanecznej puszczanej na maksa, ale impreza toczy się dalej. Tak po prostu. Jak gdyby nigdy nic. Liv potem w takiej prywatnej rozmowie w cztery oczy sugeruje Gail, że jej matka kłamała że matka Liv kłamała, mówi coś takiego, ta kobieta wychowywała mnie, wierząc, że pójdę do piekła, bo spłodził mnie czarny. No i Gail jej nie wierzy. I my też jej nie wierzymy. Wiemy, że Liv kłamała już wcześniej. Wiemy, że matka pokazała zdjęcie. Matka pokazała zdjęcie Liv białej. Liv się przyznaje, że rzeczywiście uciekła z domu. I jeszcze Liv wcześniej już raz mówiła, że jest jedynaczką, a raz, że miała brata. Więc my jej nie wierzymy i Gail też jej nie wierzy. I wtedy... Liw się wścieka, zakłada płaszcz i wychodzi z domu. Jaki płaszcz? Jak u amiszów, albo u wiedźmy. Czarny płaszcz z kapturem. I to jest po prostu scena, w której ja zbieram szczękę z podłogi. Widzimy jeszcze, zaraz wrócimy do płaszcza, tak? Ale widzimy jeszcze, jak Gail siedzi z innymi wykładowcami, właśnie dostrzega, że minęły dekady czy stulecia, a tutaj nic się nie zmieniło. Tak, potomkowie dawnej kadry cały czas rządzą szkołą, robią to samo co kiedyś. Dosłownie ich przenośni, tak? było tutaj piją, palą, grają w karty, nabzdyczają się. Jeden z wykładowców e, rzuca taki tekst do Gail, tak parafrazując, to był trudny semestr dla nas wszystkich. Nie wiedziałem o niczym i źle mi z tego powodu. No to w ogóle, wow, tak? No, straszny sms dla ciebie, bro. Tak O niczym nie wiedziałeś i rzucasz do kobiety, której podopieczna zginęła tam dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, czy coś. Taki tekst, czy, czy nawet tydzień wcześniej, nieważne, no, po prostu to pokazuje, jak bardzo rzeczywiście odklejeni są ci wykładowcy, tak jak bardzo żyją tym własnym życiem, własnymi karierami, a w ogóle nie realnymi problemami i problemami też swoich studentów. Co jest smutne, ale prawdziwe. I Gail w tym momencie nie wytrzymuje. Wychodzi i gdy na zewnątrz zostaje zapytana przez ochronę kampusu o dokumenty, no bo jest środek nocy, ona tam spaceruje po kampusie, no to kobieta stwierdza, że już tutaj, znaczy nie, że już tutaj, ona po prostu, ja tutaj nie pracuję, i po prostu udaje się do wyjścia. Tak, więc Gail. Ma dość. Gail stwierdza, że to, to wszystko, co osiągnęła, to jest nic nie warte. Także nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w uczelni i w jej życiu, że trafiła po prostu do bandy, ech, do może inteligentnych, ale niezbyt sympatycznych i empatycznych ludzi. I ona mówi, I quit, tak, odchodzę. I to jest genialny finał dla wątku Gail. Ale niekoniecznie dla filmu, no bo co z Liv? Co z Jasmine? Leaf w płaszczu, tak jak mówię, wygląda totalnie jak postać, która czekała na Jasmine w noc, kiedy ta wyskoczyła z okna. A gdy Jasmine wychodzi ze szpitala i wraca na kampus, to spotyka Leaf. Leaf pyta, czy Gail wie o jej powrocie. Jasmine mówi, że nie wie, ale że ona, że Jasmine już wszystko zrozumiała. I z punktu widzenia Leaf to może być przerażające, tak? bo to mogłaby być sugestia, że Jasmine wie, że Leaf próbowała ją właśnie zastraszyć jeżeli tak założymy, no a ja tak zakładam. Potem ta rozmowa toczy się dalej i wychodzi na to, że jednak Jasmine nie podejrzewa Liv o bycie wiedźmą. Liv w ogóle sugeruje, że uczelnia to nie jest najlepsze miejsce dla Jasmine, a Jasmine mówi, że do Liv mylisz się, nieważne dokąd pójdzie, to zawsze wróci. W sensie to poczucie osaczenia, gdzieś tam stres, nerwy i to oczywiście można podpiąć pod rasizm, Gail też ma taki jeden one-liner, ona mówi w rozmowie właśnie z dziewczynką, z Jasmine, to nie duchy, to nic nadprzyrodzonego, to Ameryka i tak jest wszędzie. Nie uciekniesz przed tym, Jasmine, to pójdzie za tobą, uwierz mi, wiem to. I to można traktować jako metaforę tego, że rasizm jest wszędzie, to można traktować jako kwestię tego, że właśnie takie nerwówka, stres, właśnie to, to dzisiejsza rzeczywistość, tak? To jest jeden wielki, zaproszeniem pierdolnik. Ale wracając do wątku tutaj Liv i Jasmine. Jasmine chciała stawić czoła i Liv i Wiedźmie, tak? Bo sugeruje nam film, że ona nie łączyła tych dwóch postaci ze sobą, ale właśnie założyła ten spór z Liv, żeby udowodnić, że jej esej nie zasługuje na dwoje. I chciała stawić czoła wiedźmie, dlatego wróciła do nawiedzonego pokoju, ale nie dała rady. Nie dała rady. Gail sama osiągnęła pewien sukces i chciała tego samego dla Jasmine, dlatego ją motywowała. Liv zaś to zakłamana. <śmum> udaje przyjaciółkę Gail, bo na promowaniu tolerancji zrobiła karierę tak naprawdę to ona mogła wpędzić Jasmine w paranoję i doprowadzić ją do samobójstwa albo nawet opozorować to samobójstwo. Wiemy, że postać w kapturze kroczyła za Jasmine do jej pokoju, aż w końcu weszła do tego pokoju. Można założyć, że może Leaf tam poszła pogadać, tak? no ale to by się odezwała chyba po drodze, więc jednak raczej nie o to chodziło. I też Leaf sama podkreślała, jak ważny dla niej jest awans, jak ważna jest dla niej praca na uczelni Zgrywa taką, wiecie, co to nie ona, ale priorytety ma jednak dosyć niskie. Co jeszcze świadczy o jej winie? Słuchajcie, Liv Beckman to nie jest bohaterka wymyślona przez naszą reżyserkę i scenarzystkę od podstaw, bo została stworzona na podstawie prawdziwych przypadków podawania się białych kobiet za people of color. Jedną z nich była z takich najbardziej znanych przypadków, które zapewne tutaj też posłużyły za... Inspiracje to była amerykańska aktywistka i artystka Rachel Dolezal, a drugą historyczka i wykładowczyni Uniwersytetu George'a Washingtona Jessica Crook. Obie podawały się za afroamerykanki, co nie było prawdą, w zasadzie w sensie, no nie były i nie są afroamerykankami. Zresztą podobnych historii było więcej. Nie wiem, żona Aleka Baldwina, Hilaria też kręciła, że tam jest Hiszpanką czy coś, a się okazało, że absolutnie nie ma takich korzeni i tak dalej. Ale właśnie Jessica Crook i Rachel Dolezal to są chyba te najbardziej znane sprawy, o których było głośno w mediach anglojęzycznych. I zapytacie pewnie, jeżeli film widzieliście, co w takim razie z tymi potencjalnie nadprzyrodzonymi zjawiskami, których doświadczają Gail i Jasmine. Słuchajcie, obie żyją w skrajnym stresie i nieustannie śnią koszmary. Przez to są jeszcze bardziej zmęczone jeszcze bardziej podatne na jakieś złudzenie, halucynacje, a poza tym wydaje mi się, że część rzeczy da się spokojnie wyjaśnić racjonalnie, zupełnie uznać je za normalne. W pałacyku panuje taki syf i bałagan, że ten system dzwoneczków można pewnie aktywować przypadkiem, Tak, tam może być coś uszkodzone i tak dalej. Zresztą wiemy też, że tam część rzeczy jest przeżarta jakimś robactwem, że tam się jakieś larwy ciemczy, czegoś zalęgły i tak dalej, więc to akurat wydaje mi się całkowicie do kupienia. Postać w kapturze to Liv, a cała reszta, no to są koszmary, tak, napędzane przez właśnie wysokie ambicje i presję, presję wszystkiego i z każdej strony atakującą. I powiem wam, że polskie uniwersytety z mojego doświadczenia y, częściowo zmagają się z podobnymi problemami. Nie mówię o udawaniu y, kolorowych, tak, y, czy o legendach o wiedźmach, ale o właśnie nepotyzmie, złym zarządzaniu finansami, upolitycznianiu nauki, zwłaszcza grantów, y, o takich pozornych zmianach y, i naprawdę bzdurnych tradycjach. U nas na przykład msze święte z władzami uczelni, to jest jakaś tragikomedia. Zwłaszcza, gdy się obserwuje władzę różnych uczelni na mszy i potem pomszy, zwłaszcza przy jakimś cuto zastawionym stole, no to <śmiech> idzie się tylko załamać. No, Ale to już zupełnie inna historia. Podoba mi się to, że w tym filmie nie ma takiej jednoznacznej oceny. To nie jest tak, że wszyscy wykładowcy z Ancaster są źli. Tak? To też nie jest ich wina, że ta władza tak przechodzi trochę z rąk do rąk jak w jakiejś monarchii i nie jest tak, że wszyscy mają złe intencje, czy że nikt się nie przejął tą śmiercią Jasmine, ale ogólny nastrój, ogólny klimat jednak zalatuje z tę chlizną I, i ten przekaz wydaje mi się bardzo, bardzo wiarygodny, bardzo na miejscu, bardzo aktualny. Ale ten wątek, cóż, żeby go rozwinąć to bym potrzebował jeszcze z 10 godzin, więc na dzisiaj zakończę. Zresztą <t> potem mnie nigdzie nie przyjmą, tak? Nie no, żartuję. Ale poważnie, tak? W sensie też nie twierdzę, że u nas patologia toczy każdą uczelnię, ale jest sporo rzeczy, które myślę można by, czy trzeba by poprawić, naprawić. No ale tak jak wszędzie indziej, tak? W każdej innej branży pewnie. Więc zakończę ten wątek na dziś. Dziękuję wam za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu.